Módmy się, kochani, poprośmy Boga, żeby błogosławił nasz czas przy Jego Słowie. Dziękujemy. Kochany Ojcze, za kolejny wieczór w społeczności z Tobą, z braćmi, siostrami, przy Twoim świętym Słowie. Prosimy, byś w mocy Twego Ducha mówił do naszych serc, aby Twe Słowo zmieniało nas, abyśmy przez poznanie Ciebie wzrastali, w twoje podobieństwo z chwały w chwały przez moc Twego Świętego Ducha prosimy i dziękujemy Ci w imieniu Jezusa Chrystusa amen Bardzo się cieszę, że znowu jestem z wami wszystkimi Ucieszyłem się, że przestał wiać wiatr i troszkę śniegu spadło Wiem, że nie cieszycie się ze śniegu tak bardzo, jak ja. Urodziłem się w Ohio, gdzie było dużo śniegu, a później przeprowadziliśmy się do Kalifornii i od 45 lat nie widzieliśmy śniegu. Dwa razy widzieli śnieg od tamtej pory. Ale te dwa razy, kiedy spadł śnieg, to było więcej go niż to, co dzisiaj rano widziałem. Tutaj mieliście tylko takie lekkie śniegiem. śniegiem. Snow we had in Los Angeles, a śnieg, który mieliśmy w Los Angeles, przykrył całą trawę. But like I said, Ale tak jak mówię, to tylko dwa razy na 45 lat, więc to niewiele. And uh, it is our joy to go back and study the uh, attributes of God. Cieszymy się, że możemy razem rozważać Boże atrybuty. And because uh, it's been a couple of months since we have looked at an attribute of God, Jako że minęło parę miesięcy od tego kiedy ostatnio przyglądaliśmy się kolejnemu atrybutowi Boga it's important for us to go over definitions quickly więc króciutko tylko przypomnijmy sobie parę prostych definicji so when we're talking about the attributes of God we're talking about the character of God gdy mówimy o atrybutach Boga mówimy o charakterze Boga and even more important is the character is being described by God himself not man looking at God but God telling us who he is i co więcej, to co wiemy na temat charakteru Boga To jest to, co sam Bóg nam o sobie objawia To nie, że człowiek patrzy na Boga i mówi nam, jaki Bóg jest Ale sam Bóg nam siebie objawia, jakim, jakim On Bogiem jest Więc to nie jest tak, że to my malujemy obraz Boga ale to raczej Bóg maluje nam swój własny obraz przez słowa podane w Jego Świętym Piśmie. Teologowie the posługują się dwoma terminami, opisując charakter Boga. Używają tych słów, że to są kind of atrybuty Komunikatywne i niekomunikatywne. Czy możecie przypomnieć mi definicję niekomunikatywnych atrybutów Boga? Jakie to są? Nie chodzi o wymienienie, chodzi o definicję. Co to znaczy, że są niekomunikatywne? Pamiętacie? To są takie, które e, nie są człowieka those are characteristics of God that he doesn't share with his creation, especially people. Okay. Yes, like, yes. and I would say shares less of with his creation because um, he shares a measure of it with his creation, but not much. Tak, to jest bardzo dobra definicja. Albo możemy powiedzieć, że Bóg tak nie dzieli ich w całej pełni, że tylko w jakiejś mierze dostrzegamy je w jego stworzeniach. So when we a Natomiast kiedy mówimy o tych komunikatywnych atrybutach, God sharing just a little bit more with His creation. Y, tutaj widzimy, że Bóg bardziej nimi się dzieli, czy jego stworzenia w większej mierze dzielą z nim te charakterystyczne cechy. So tonight we want to look at the characteristic or the attribute or the perfection of immutability. I dzisiaj y, będziemy przyglądali się niezmienności Boga. In the easiest way to understand immutability is the unchangeableness of God or God's inability to change. I możemy powiedzieć, że to iż Bóg jest niezmienny oznacza iż jest niezdolny do zmiany. And we want to look at a couple of foundational verses that describe God's immutability. I spojrzymy na kilka fundamentalnych wierszy, które opisują Bożą niezmienność. Pierwsza, pierwszy fragment przeczytamy z Księgi Malachiasza. The very last book in the Old Ostatnia Księga Starego Testamentu. Going to look at three, verse I otwórzmy rozdział trzeci i przeczytajmy wiersz szósty. And it's a very clear statement from God when he says, For I, Yahweh, do not change, therefore you, O sons of Jacob, are not consumed. Tutaj bardzo wyraźnie Bóg mówi o sobie, Ja, Jachwę, nie zmieniam się, lecz i wy nie przestaliście być synami Jakuba. But God is saying in Malachi, Bóg mówi przez Malachiasza, is that even though you deserve to die for your sins, że chociaż synowie Jakuba zasługują na śmierć z powodu swoich grzechów he's saying I have made a covenant not to destroy you completely and I'm going to keep my covenant ale ja Bóg mówi zawarłem z wami przymierze i w oparciu o to przymierze, o to przymierze nie zniszczę was zupełnie so even though you have changed więc chociaż wy się zmieniliście and do not follow me completely i nie podążacie za mną w pełen sposób I'm not going to ja się nie zmieniam It's to, know that that word that God's to jest ciekawe, że to słowo, które opisuje Bożą niezmienność w języku hebrajskim oznacza stabilność jak belka co Robi belka. It supports a floor or a roof. Albo sufit. And if it's, if you are steady as a beam, I jeśli coś jest stabilnego jak belka, then you are dependable. To znaczy że jest spolegliwe. So when we think about the unchangeableness of God, Gdy o Boga, we are learning that He is to be depended upon or he is dependable. Poznajemy go jako Boga na którym można polegać. The Greek word that's used in the Septuagint of Malachi 3:6, słowo które występuje w Septuagincie, czyli greckim przekładzie tego fragmentu z Malachiasza, means not alterable. Oznacza niezmienny. And this is where we get the uh, the more a traditional understanding of the immutability of God. bazujemy tą tradycyjną koncepcję niezmienności Boga. God is unalterable. Bóg nie zmienia się. But how is he unalterable? W jaki sposób się nie zmienia? And that's what we want to uncover tonight when we look at the immutability of God. Temu właśnie poświęcimy nasze dzisiejsze rozważania. Mówiąc o niezmienności Boga. The New also has a about the of God. W Nowym Testamencie też znajdujemy takie fundamentalne stwierdzenie dotyczące niezmienności Boga. And this is found in James chapter 1, verse 17. Znajdujemy wiersz w liście Jakuba pierwszym rozdziale, wiersz 17. Czytamy tutaj, że każdy dobry dar pochodzi z góry od Ojca światłości, u którego nie ma żadnej zmiany ani nawet cienia poruszenia. i słowo na którym się skupimy, Is near the end of the verse when it talks To właśnie to słowo w drugiej części tego wiersza, które mówi o zmienności. In that Greek word to greckie słowo contains the idea of no matter what direction you look at it, there is no change in the way that object looks. To słowo mówi o tym, że z którejkolwiek strony byśmy spojrzeli na jakiś przedmiot, nie ma żadnej zmiany z którejkolwiek strony. A więc y, w jakikolwiek sposób byśmy przyglądali się Bogu z którejkolwiek strony zobaczymy, że On jest niezmienny. I podoba mi się to wyjaśnienie, które tutaj Jakub dodaje w tym wierszu. Jakub mówi, że nie tylko u Boga nie ma żadnej zmiany. Nie ma też żadnego jakiegoś poruszającego się cienia w charakterze Boga. a więc przez chwilę pomyślmy o tej koncepcji cienia. A kiedy jakiś przedmiot zostaje oświetlony, to wtedy za nim znajduje się cień. A więc tak jakbyśmy wyszli na zewnątrz. On a clear day, w taki słoneczny dzień, during the daylight, w ciągu dnia. When the sun is shining, świeci słońce, and you're standing, you look down and you see your shadow. I patrzymy za siebie, słońce jest przed nami i widzimy własny cień. And if you did not move, jeśli się nie poruszamy, your shadow would change. Ten cień i tak uległby powolnej zmianie. Because the sun moves and as the sun moves, then the shadow is going to shift ponieważ słońce przesuwa się, więc ten cień również się przesuwa. The shadow is going to take a shape. I zmienia kształt. Natomiast o Bogu czytamy, że w Nim nie ma żadnej tego typu zmiany, jak tutaj w odniesieniu do cienia. And this is because, uh, Yahweh is eternal. I to wynika z tego, że Jahwe jest It's because Yahweh is outside of time and inside of time at the same time. On jednocześnie istnieje poza czasem i w czasie. He will not and does not and cannot change. Ale w pośród tego wszystkiego nie zmienia się i nie może się zmienić. Who he is in our universe is who he is outside of our universe. Jest tym samym Bogiem w naszym Wszechświecie, jak i poza Wszechświatem. A więc zadajmy sobie to pytanie, dlaczego Bóg nie może się zmienić? Gdyby Bóg mógł się zmienić, to albo zmieniłby się na lepsze, Lord, make him worse than he is albo zmieniłby się na gorsze this uh, would mean that he is not perfect to oznaczałoby że nie jest doskonały and this would mean then that uh, uh, god would be uh, violating the truth about his own statement of perfection to by oznaczało pogwałcenie prawdy dotyczące jego własnych stwierdzeń you'll remember the teaching of jesus in matthew 5 Pamiętacie nauczanie Pana Jezusa z Ewangelii Mateusza 5 rozdziału. The very last verse in the chapter, verse 48. Ostatni 48 wiersz 5 rozdziału. Jesus talking to the crowd, especially the Pharisees. Jezus przemawia do tłumów, a szczególnie do faryzeuszy. Tells the people that their character must be perfect as your heavenly fathers is perfect. I mówi im że ich charakter ma być tak doskonały, jak charakter ojca w niebie. So if he is perfect, więc jeśli on jest doskonały, then he must be at the same time. To musi być niezmienny. Because he can improve, ponieważ nie jest w stanie stać się lepszy niż jest, and he can't get worse. I nie może też stać się gorszy. Also if God uh, could change, Gdyby Bóg mógł się zmienić, this would mean that he would be unhappy or discontent or depressed with himself. And if he was unhappy or discontent with himself. A gdyby tak było, że jest nieszczęśliwy lub niezadowolony z siebie samego, czy w swej istocie, He would want to improve. chciałby stać się lepszy, chciałby się pozbyć tego. Every day I get up. ja każdego dnia wstaję, i I'm unhappy and discontent with the way I behave the day before. I w jakiś sposób odczuwam niezadowolenie z tego, jak wczoraj na przykład sobie z czymś nie poradziłem. Więc podobnie jak Wy, modlę się, Boże, spraw, żebym był lepszy niż byłem wczoraj. Chcę być coraz lepszy. Ale nie jesteście szczęśliwi, że god nie ale czy nie cieszycie się, że Bóg nie musi tak się modlić i Bóg nie potrzebuje żadnej tego typu zmiany? Because if he was improving, ponieważ gdyby on stawał się coraz lepszy, we would need more revelation from God to understand how he was improving. Potrzebowalibyśmy więcej objawienia, coraz to kolejnego objawienia, na ile Bóg się poprawił, na ile jest lepszy niż był kiedyś. And how much more frustrating to have extra pages in our bibles to tell us how we need to be improving. I czyż nie byłoby to frustrujące ciągle dodawać nowe strony do Biblii, żeby wiedzieć, jak Bóg się zmienił i jak my jeszcze mamy się wobec tego zmieniać? Kiedy mówię o tym, to myślę sobie o prawach w Stanach Zjednoczonych kiedy założyciele Stanów Zjednoczonych pracowali nad prawami, które miały kształtować ten kraj. There were a few laws that to know. Było na początku bardzo niewiele praw, które ludzie musieli znać i być im posłuszni. So Ale na przestrzeni kolejnych 200 lat zostało dodanych tyle różnych nowych przepisów. Także większość obywateli nie zna wszystkich przepisów i wszystkich praw, które powinny rządzić naszym życiem. Ale jeśli Bóg nie poprawia się, nie staje się coraz lepszy, It also means that he is not um, becoming less than good. To oczywiście nie oznacza, że on w jakikolwiek sposób staje się gorszym jest. In other words, he is not regressing into an evil form of a uh dictatorial god. Innymi słowy, Bóg nie cofa się wstecz w swej naturze i nie staje się jakimś dyktat dyktatorem złym bogiem And this is in contrast to the muslim god allah to jest odmienna koncepcja niż muzułmańska koncepcja boga allaha because in the Quran, ponieważ w koranie your deeds are based upon a standard of righteousness uczynki człowieka są oceniane według pewnego standardu sprawiedliwości. Jest pewien standard, który każdy muzułmanin musi osiągnąć, żeby wejść do obecności Allaha. Ale jest też w Koranie stwierdzenie, że nawet jeśli osiągniesz ten standard, ale z jakiegoś powodu Allah nie będzie Ciebie chciał, to może Cię odrzucić. Innymi słowy, Allah może odrzucić człowieka, nawet jeśli ten spełni przedstawione przez niego standardy sprawiedliwości. So Allah can change his mind. Allah może zmienić zdanie God says, Yahweh says I am more dependable than any other human being or any other God natomiast Yahweh, Bóg, mówi o sobie że się nie zmienia i dlatego jest, można na nim polegać bardziej niż na jakimkolwiek człowieku czy jakimkolwiek bóstwie and therefore a mutable God is not an option in our understanding biblically of Yahweh Dlatego, kiedy biblijnie myślimy o Bogu Jahwe, to nie ma dla nas innej opcji, jak tylko rozumienie, że nasz Bóg jest niezmienny. Aby lepiej zrozumieć niezmienność, dobrze jest zrozumieć różnicę między dwoma Słowami czy koncepcjami. I tutaj widzimy zasadniczą różnicę między stawaniem się a byciem. I know this is Wiem, że to troszkę wchodzimy w sferę filozofowania. And if philosophy you, I jeśli obawiacie się filozofii, then just think of it in terms of, well, we're going to define two terms. Tutaj o dwóch Now we'll just go with definitions rather than philosophical concepts. Więc się na a nie na Although in the very end, you're going to have a philosophical concept. Do to uh, the concept of becoming, jeśli chodzi o tą koncepcję stawania się. Implies the idea of improvement. Jest tutaj, ona jest ściśle połączona z pewnego rodzaju poprawą. But when, when talk about the concept of being, Ale gdy mówimy o koncepcji bycia, it implies finality. to ona wiąże się z, pewnym, z pewną y, końcową niezmiennością. Or becoming implies uh, changeableness, stawanie się zakłada zmianę, and being implies an unchangeableness. Natomiast bycie zakłada niezmienność. And so when God describes himself, he uses a Hebrew word that describes being and not becoming. Używa hebrajskiego słowa, które odnosi się do bycia, a nie do stawania się. Imię Boga Jahwe jest pochodzenia czasownikowego, które oznacza bycie. Jestem który jestem, czyli odnos odnoszące się do Jego istoty ostatecznej. I winniśmy doceniać to objawienie nam się Boga w ten sposób, w przeciwieństwie do koncepcji, którą Bóg mógłby się posłużyć, która odnosiłaby się do stawania się. He could have said, I am becoming what I will become. Mógłby powiedzieć, staję się tym, kim się stanę. But he didn't. Ale tak się nam nie objawił. He described himself as, I am that I am. Objawił się i opisał się jako ten, który jest, który jest. And so, even in his name, a więc nawet patrząc na jego imię, he is describing And he is describing, describing being. Bóg odnosi się do niezmienności swojego jestestwa. Mówi o ostatecznej koncepcji tego, kim On jest. A więc możemy powiedzieć, że człowiek się staje, natomiast Bóg jest. Either man is becoming more like God through faith in Christ and the work of the Holy Spirit. Albo człowiek staje się coraz bardziej podobny do Boga dzięki wierze w Chrystusa i dzięki pracy Ducha Świętego w sercu człowieka, or man is becoming worse and is getting further and further away from God. Albo człowiek staje się coraz gorszy kiedy oddala się i oddala się od Boga. But God is. Ale Bóg jest. Not getting better, not getting worse. Nie stają, staje się lepszy czy gorszy. Always the same in his character. Ale jest zawsze taki sam w swoim charakterze. Alright, so now let's look at some other biblical descriptions of God's immutability. Popatrzmy więc na kolejne biblijne opisy niezmienności Boga. And the first place we want to turn to is in the Psalms. Najpierw spójrzmy do Psalmu. And we're going to look at Psalm 102, verses 25 through 27. Psalm 102 i przeczytamy wiersze od 25 do 27. So in verse 25 it says, from of old you found the earth. A więc w 20, u nas 26 wiesz, przynajmniej w moim przekładzie. And the heavens are the work of your hands. Dawno temu posadowiłeś ziemię i niebiosa są dziełem Twoich rąk. Even they will perish, one zginą, but you endure. ale Ty pozostajesz. Wszystkie one zniszczeją jak szata. Jak odzienie, like zostaną zmienione i przeminą. But you are the same, ale Ty jesteś ten sam and your years will not come to an end. i nie skończą się Twoje lata. Creation changes, Stworzenie się zmienia, uh, the creator does not. ale Stwórca się nie zmienia. And although time changes creation, I chociaż czas wpływa na zmianę stworzenia, Time has no effect upon God. Czas nie ma żadnego wpływu na Boga. And because God exists out of time, i jako że Bóg istnieje poza czasem, therefore time can have no effect on God. Dlatego czas nie może mieć wpływu na Boga. But I want to touch for a moment on a heresy. Przez moment chciałbym dotknąć pewnej heresi. And there is a way of thinking today, Są ludzie dzisiaj, którzy myślą w następujący sposób. Known as theology. Jest to nazywane teologią procesu. And it was by a man named I ta koncepcja teologiczna została zapoczątkowana przez człowieka, który nazywał się Charles Hartsholm. Co jest ciekawe, Bóg dał temu człowiekowi dużo czasu życia na opamiętanie się z jego błędnej teologii procesu. Widzicie, że żył ponad 100 lat, od 1897 roku do roku 2000. He had 103 years to rethink his position. Miał 103 lata na przemyślenie swojego zrozumienia. people in Większość ludzi umiera w wieku 70 kilku lat. Ale Bóg był bardzo łaskawy wobec tego człowieka i dał mu wiele czasu żeby przemyślał swoją teologię i zmienił swoje myślenie. But what does process theology teach? Czego naucza teologia procesu? It teaches that time and learning go hand in hand. Mówi, że czas i uczenie się idą ze sobą w parze. Uh, and basically he's basing his model on God on what he sees in what happens in the life of men. I ten człowiek oparł swoje zrozumienie Boga, obserwując to, co jest prawdą y, dla człowieka. He as you have observed, y, tak jak my obserwujemy, tak i on. That man learns more and more as he człowiek uczy się więcej i więcej, ponieważ z upływem czasu jest wystawiony na działanie większej ilości informacji. And we can see that early in the life of a person. I szczególnie widać to kiedy człowiek jest młody. Babies come out knowing really only one thing. Dzieci rodzą się wiedząc tak naprawdę tylko jedną rzecz. That they're very uncomfortable, że nie jest im wygodnie, and that if they get fed by their mother, they can be comfortable. I że jak mamusia nakarmi, to wtedy czują się lepiej. Other as well. Ale uczą się również innych lekcji. Na przykład, że ta osoba, która mnie karmi, jeśli chce, na niej, na nią, chce, żeby ona zwróciła na mnie uwagę, to muszę zacząć płakać. Or if I observe all of these other beings around me, I can make them feel uncomfortable until they pay attention to me. Albo jeśli obserwuję te różne istoty, które wokół mnie się poruszają, to też mogę na nich mogę na nich wpłynąć i zwrócić na siebie uwagę krzycząc. The child is learning much during the first year of life. A więc dziecko wiele się uczy na przestrzeni pierwszego roku życia. And as that child learns language. A gdy to dziecko zaczyna uczyć się języka. It's understanding increases significantly and its behavior increases significantly. Jego zrozumienie dramatycznie wzrasta i też zachowanie dramatycznie się zmienia. And when you go to school, a gdy pójdzie do szkoły, Jeśli słucha z uwagą czego nauczyciele uczą i wprowadza to w życie wzrasta w zrozumieniu i tego i, i zrozumieniu tego w jaki sposób może wpływać i zmieniać świat wokół siebie the most dangerous thing for any human being, to jest najbardziej niebezpieczna rzecz dla każdego człowieka jest gdy przestaje się uczyć especially a christian szczególnie chrześcijanin. To be satisfied with where you are in the moment in your walk with God. Jeśli poczujesz się usatysfakcjonowany tym gdzie jesteś w swojej relacji z Bogiem. Because you're limiting your understanding and God's involvement in your life by not pursuing knowledge. W ten sposób ograniczasz swoje poznanie Boga, zrozumienie Boga i nie rozwijasz się w Bogu przez odrzucenie tego, co, co Bóg chce cię uczyć. Ale gdy zaczynamy myśleć o Bogu w odniesieniu do procesów y, uczenia się w człowieku, you can come to a false conclusion, możemy dojść do błędnych wniosków. Że like Bóg tak samo uczy się i dowiaduje się nowych rzeczy, podobnie jak my się uczymy i ciągle czegoś się dowiadujemy. The false conclusion carried out, I jeśli pociągniemy dalej ten fałszywy wniosek, możemy dojść do wniosku, że skoro Wszechświat jest w ciągłej przemianie, God to, these to Bóg dostosowuje się do tych zmian, a więc Bóg zmienia się wraz z zmianami we wszechświecie, który on kontroluje. But there are reasons why we must this jest kilka powodów dla których musimy odrzucić takie fałszywe zrozumienie Boga. And the way that we can Uh, dismiss this way of thinking is by looking at other attributes of God. I możemy odrzucić tego typu błędne myślenie, przyglądając się innym atrybutom Boga. And so let's look at the attribute of sovereignty. więc na chwilę spójrzmy na Boży atrybut suwerenności. The Scriptures tell us that God is sovereign. Pismo święte mówi nam, że nasz Bóg jest suwerennym Bogiem. He created his his His universe stworzył wszechświat, and he controls his universe. I kontroluje ten wszechświat. But if God is not sovereign, jeśli Bóg nie jest suwerenny, then time is sovereign and not God. Wtedy czas jest suwerenny, a nie Bóg. We have an impersonal force that is in control and not a personal force. A więc mamy bezosobową jakąś energię która kontroluje świat zamiast osobowego Boga, który jest suwerennym władcą And świata. He can be nor Wtedy Bóg nie byłby ani suwerenny, ani niezmienny. Very idea of time Ponieważ sama koncepcja czasu, the concept of change. zawiera koncepcję zmiany, this second w tej sekundzie jest bardzo different od this second jest zupełnie inaczej niż w tej sekundzie. W jednym momencie mój palec był tutaj, a chwilę później już był tutaj. So going on. Więc nastąpiła zmiana. So if you be over time, więc jeśli nie jesteśmy w stanie być w suwerenni ponad czasem, jeśli nie cannot control the change from one second to another, jeśli nie jesteśmy w stanie panować nad zmianą z jednej sekundy w drugą, then you can not only not be God, wtedy oczywiście nie tylko nie jesteśmy Bogiem, but you can't be immutable and you can't be sovereign. I jednocześnie nie jesteśmy ani niezmienni, ani suwerenni. Ah, ale, let's look at another attribute. Spójrzmy na inny atrybut Boga. Let's look at the omniscience of God. Spójrzmy na jego wszechwiedzę. Wszechwiedza mówi o tym, że Bóg wie wszystko. ale jeśli czas ulega zmianie i Bóg zmienia się z czasem, wtedy Bóg nie wie wszystkiego, ponieważ jest ograniczony czasem. And let's look at it from the standpoint of God's eternality. Spójrzmy na to z perspektywy Bożej wieczności. because eternality is, to a degree, a time term. Ponieważ wieczność przynajmniej w jakimś stopniu odnosi się do czasu. And so if, he li if God lives within time, in Jetibuk żyje w czasie, then he can't be eternal because he's limited by the moment that he's in. Wtedy Bóg nie może być wieczny, ponieważ jest ograniczony czasem. The very of of Ale sama definicja wieczności Mówi, że Bóg jest poza czasem i w czasie w tym samym czasie. So he doesn't live in time. Więc to nie jest tak, że Bóg żyje w czasie. He lives out of time, ale żyje poza czasem, But he can participate in time. jednocześnie biorąc udział w wydarzeniach, które odbywają się w czasie. Not eternal, jeśli zaś nie jest wieczny, then he can't be omniscient, and he can't be sovereign, and he can't be immutable. Nie może być ani suwerenny, ani wszechwiedzący, ani niezmienny. So, when we look at process theology, więc gdy patrzymy krytycznie na teologię procesu, możemy ją odpuścić sobie, patrząc choćby na jeden z tych atrybutów Boga. We've at that as a of God. Ale patrząc na te cztery atrybuty Boga, bezwzględnie widzimy błąd tego, tej teologii procesu i takiego podejścia do Boga. Możemy jeszcze spojrzeć na jeden atrybut. Atrybut Bożej doskonałości. If God is not perfect, jeśli Bóg nie jest doskonały, then he and his universe that he are wtedy On sam i Jego wszechświat stają się coraz lepsze. I jeśli jest a jeśli jest jakaś poprawa, Then there is change. wtedy też towarzyszy jej zmiana. The reality is our world is not improving. Prawda jednak jest taka, że nasz świat wcale się nie poprawia. Chyba, że mówimy o technologii, która rzeczywiście się rozwija i przynosi nam jakieś pozytywne zmiany ale jeśli spojrzymy na środowisko naturalne, to ci, którzy się tym zajmują, mówią nam, że jeśli dalej będziemy tak postępować, jak postępujemy, to doprowadzimy do totalnego zniszczenia środowiska naturalnego i zabijemy samych siebie. A więc w przeciwieństwie do tego, co nowoczesny człowiek myśli He is not his world. wcale nie poprawia tego świata, w którym żyje. Ale coraz bardziej niszczymy świat, w którym żyjemy i wprowadzamy zmiany, które wcale nie są najlepsze, ale na gorsze. Podoba mi się to, co powiedział pewien pastor. Has said. He says, I don't worry about the environment. Mówi nie przejmuję się środowiskiem naturalnym Mówi wiem, że nie umrzemy, nie zginiemy dlatego, że lodowce się roztopią. nie utopimy się z tego powodu, że poziom oceanów się podniesie. Ponieważ Bóg powiedział nam w jaki sposób zamierza zakończyć istnienie tego świata. It's in 6 19. O tym czytamy w Księdze Objawienia od 6 do 19 rozdziału. jeśli wydaje nam się, że ludziom nie wychodzi praca poprawy tego świata. Wait till you see what God does because of sin. Poczekajmy, aż Bóg zacznie wywierać wpływ na ten świat z powodu grzechu. I to prowadzi nas do kolejnego tematu, gdy rozważamy tę teologię procesu. And that's the whole problem of sin. To jest wielki problem grzechu. Bo grzech powoduje śmierć i Is an, is a disintegration process. Grzech powoduje śmierć i proces dezintegracji. Więc so if process theology is true, więc jeśli teologia procesu byłaby prawdziwa, then God is trying to control uh, disintegration. To by oznaczało, że Bóg próbuje kontrolować dezintegrację. And he's failing. I nie wychodzi mu So therefore sin would be in control and not God. Zatem to grzech wtedy sprawowałby kontrolę nad wszystkim, prowadząc do dezintegracji, a nie Bóg. So just from an intellectual perspective. Więc choćby z takiej intelektualnej perspektywy process theology is a failure. Teologia procesu jest pomyłką. But see how we can undo false thinking. I zobaczmy, w jaki sposób możemy odwrócić to błędne myślenie. Analyze uh, current philosophies from the standpoint of the uh, understanding the attributes of God. Winniśmy krytycznie oceniać wszelkiego rodzaju współczesne jakieś teologiczne czy filozoficzne koncepcje przez nasze zrozumienie tego, jaki Bóg jest, kim Bóg jest, patrząc na Jego atrybuty. And all Ponieważ jeśli dobrze zrozumiemy atrybuty Boga, to dzięki naszemu poznaniu Boga i Jego atrybutów jesteśmy w stanie pokazać błędne myślenie w teologii procesu czy jakiejkolwiek innej herezji. So process theology is not only a philosophical failure, a więc to procesu jest nie tylko filozoficznym błędem, but from the standpoint of the character of God, it's a failure uh, of his person. Ale z perspektywy charakteru Boga, jego atrybutów, całkowicie błędnie oddaje jego osobę. So now let's look at some of the comforts that we can receive by understanding the immutability of God. Spójrzmy więc na y, praktyczne korzyści, jakie płyną dla nas ze zrozumienia niezmienności Boga. And I take us to 46, 8 Najpierw otwórzmy księgę Izajasza, 46 rozdział, i przeczytamy wiersze od 8 do 11. And in the interest of time, I'll just have you read those verses through 11. Izajasza 46, 8, 11 Pamiętajcie o tym i umocnijcie się. Weźcie to sobie do serca, wy odstępcy. Wspomnijcie na sprawy dawne, odwieczne, że ja jestem Bogiem i nie ma nikogo więcej. Nie ma Boga i nikt nie jest jak ja. Od początku ogłaszam to, co będzie i od dawna to, czego jeszcze nie wykonano. Wypowiadam, mój plan się ostaje i wszystkie moje pragnienia spełniam. Wzywam ze wschodu drapieżnego ptaka i z ziemi dalekiej człowieka, który spełni mój plan. Jak powiedziałem, tak go wypełniam, jak zaplanowałem, tak to czynię. Bóg mówi nam, że od samego stworzenia Aż po kres wieków, he is ordained all of the events. Bóg zaplanował różne wydarzenia, And he's not going to what he has i Bóg nie zmieni tego, co zaplanował. Kiedy otworzymy Księgę Powtórzonego, nie księgę liczb, Czwartą Mojżeszową, wiersz rozdział 23 i wiersz 19. And you'll remember in the context he's talking to the false prophet Balaam. Jeśli pamiętacie kontekst tego rozdziału, Bóg przemawia do fałszywego proroka Bileama. And Balaam is making a statement of truth about God. I Bileam wypowiada pewne stwierdzenie, które jest prawdziwe w odniesieniu do Boga. Wierz 19. Bóg nie jest człowiekiem, aby miał kłamać, ani Synem Człowieczym, by miał zmienić zdanie. I tylko na chwilkę zatrzymajmy się na tym słowie yy, Jego zmiany. Because to repent carries the idea of changing. To słowo ma w sobie koncepcję zmiany. Tutaj w niektórych przekładach pojawia się słowo e, żałować, czy e, pokutować nawet w języku angielskim. And saying that he is an unchangeable God. Innymi słowy, Widzimy tutaj, że Bóg objawia Balaamowi, że jest niezmiennym Bogiem. We can go into 1 15, verse 29. Możemy również otworzyć pierwszą księgę Samuela, piętnasty rozdział i wiersz I W tym piętnastym rozdziale Saul jest sądzony przez Boga z powodu jego nieposłuszeństwa. I w wierszu 28 Samuel 28 Samuel mówi do Saula dzisiaj odarł cię Jahwe z królowania nad Izraelem i dał je twojemu bliźniemu który jest lepszy niż ty. A wiersz 29 mówi, że chwała Izraela, a to jest inne określenie, Boga Jahwe. His mind. E, czytamy, że ten, który jest chwałą Izraela, nie kłamie ani nie żałuje, bo nie jest człowiekiem, aby miał żałować. Isn't it interesting in order to prove uh, that God uses uh, a contrast with man to prove his immutability or unchangeableness? Czyż nie jest to ciekawe, że Bóg odwołuje się do zmienności człowieka, aby w kontraście pokazać jak on jest niezmiennym Bogiem? It's interesting that a man is characterized by changing his plans often. Człowiek charakteryzuje się tym, że często zmienia swoje myślenie i swoje plany. Bóg natomiast tego nie robi. Więc pojawiają się potencjalne problemy w odniesieniu do niezmienności Boga. I spróbujmy się przyjrzeć kilku miejscom. i mam cztery, które chcę przyjrzymy się czteru fragmentom ze słowa Bożego. Pierwszy z nich znajduje się, w found in Genesis Księdze Rodzaju w szóstym rozdziale i wiersz szósty. Pamiętacie, że w szóstym rozdziale Księgi Rodzaju, the Bóg przygotowuje się do zniszczenia całego świata. Przez taki uniwersalny potop z wyjątkiem ośmiu osób. And when he man, I gdy Bóg przyglądał się ludziom, uh, he saw that the intent of man's heart was only evil continually. Stwierdził, że zamysły ludzkiego serca są ciągle złe. This is verse five of chapter six. O tym mówi 5 wiersz 6 rozdziału. I so in verse 6. A więc w szóstym wierszu, because of the evil intent of man's heart, z powodu zła w ludzkich sercach, it says that Yahweh was sorry that he had made the earth and he was grieved in his heart. Czytamy w szóstym wierszu, że Jahwe żałował, że uczynił człowieka na ziemi i bolał nad tym w swoim sercu. Looks like God has changed his mind about his creation. Można by odczytać ten wiersz. W ten sposób, że Bóg zmienił swoje myślenie na temat stworzenia. Za chwilkę do tego wrócimy i tym się zajmiemy. For now, we want to go to Exodus 32 and look at verses 9 through 14. Tymczasem otwórzmy Księgę Wyjścia, 32 rozdział, i przyjrzymy się verszą od 9 do 14. And you remember in the context. Znowu patrząc na kontekst te, tego fragmentu, that Moses has been on Mount Sinai for forty days and forty nights. Mojżesz znajduje się na górze Syjai od 40 dni i nocy. And while he's on the mountain, the mountain is enveloped in fire and smoke, and there's thunder and earthquakes. I podczas gdy Moyszesz znajduje się na górze, ona jest otoczona ogniem i dym się wydobywa i są trzęsienia ziemi. And Moses' brother Aaron and the people of Israel, tymczasem brat Mojżesza, Aaron i lud Izraelski, are afraid that Moses is not coming down and they're going to need a new leader and therefore they're going to need a new God. Obawiają się, że Mojżesz nie wróci, więc twierdzą, że potrzebują nowego przywódcę i Boga, który ich poprowadzi. And so they make a false god, a golden calf, and they begin to worship it. And uh, God, once Aaron has finished making this golden calf, tells Moses that he needs to get down the mountain, go to the people and deal with a problem. Bóg mówi do Mojżesza, że ma zejść na dół i zająć się tym problemem. And uh, so he goes down and as he's going down, uh, God is going to say in verse 9, I gdy Mojżesz schodzi na dół, Bóg mówi do niego w wierszu 9. Um, he says in verses 9 and 10, I'm going to destroy these people. W wierszu 9 <laughs> i 10 Bóg mówi, że zniszczy cały ten lud. And then Moses in verse 11 through 13 i wtedy Mojżesz wierszach od 11 do 13 goes into prayer before the Lord before Yahweh uh, on behalf of the people Mojżesz zaczyna wołać do Boga w modlitwie prosząc żeby Bóg oszczędził swój lud and that brings us to verse 14 Ito prowadzi nas do wiersza 14 It says so Yahweh changed his mind about the harm which he said he would do to his people Czytamy tutaj, że Jahwe się zlitował albo dosłownie zmienił zdanie na temat sprowadzenia nieszczęścia na swój lud. And you might be saying, hell, God does change. A, więc ktoś mógłby pomyśleć, widzimy, że jednak Bóg zmienia zdanie, Bóg we, się zmienia. Mamy tutaj dowód biblijny w niektórych przetłumaczeniach, jest powiedziane, że Bóg zmienił swoje myślenie I za chwilkę do tego wrócimy, zajmiemy się tym Jeszcze jeden wiersz, na który możemy spojrzeć 1 Korinthians 15, verse 11 1 Samuel? I mean, 1 <laughs> Samuel 15, verse 11 1 Księga Samuela, rozdział 15 i wiersz 11 And we're back in chapter 15 of 1 Samuel pracujemy do 15 rozdziału pierwszej księgi Samuela looking at God's rejection of Saul as the king of Israel patrząc na odrzucenie Saula jako pierwszego króla Izraela and we see in verse 10 that the word of Yahweh comes to Samuel, widzimy w wierszu 10 że słowo Jahwe przychodzi do Samuela and he says in verse 11 I regret that I made Saul king i wierszu 11 Jahwe mówi żałuję że ustanowiłem Saula królem. Więc ponownie pojawia się wyzwanie dla naszego zrozumienia niezmienności Boga. Ponieważ ponownie widzimy Boga, który zmienia zdanie. I za chwilę też się tym zajmiemy. Now I want to go as a final example to a challenge to the immutability of God from the Book of Joannah. I w końcu y, chcę zajrzeć do księgi Jonasza, która również stanowi wyzwanie dla naszej koncepcji niezmienności Boga. And if we go to chapter 3 and look at verses 4 and 10. Y, spójrzmy na trzeci rozdział, i przeczytamy wiersze czwarty i dziesiąty. Now, what's kind of in the book of Jonah, to, co jest ironiczne w księdze Jonasza, to fakt, że Bóg najpierw musiał zmienić myślenie Jonasza na temat pójście do Niniwy i głoszenie tam Bożego Słowa. And God's work in Jonah's life was a success because instead of going to what we know as Spain today, he went to, uh, the, uh, went to the east and went to Nineveh. And in verse 4 it says that Jonah began to walk through the city proclaiming the message of God and I'm summarizing. I podsumowując tutaj trzeci rozdział i czwarty, wiesz, czytamy, że Jonasz szedł i głosił to poselstwo o zburzeniu Ninivy. And in verses 5 through 9, i w wierszach od 5 do 9, the people of Nineveh repent. Widzimy, że lud Ninwy pokutuje. They change their way of thinking and living oni zmieniają swój sposób myślenia i swój sposób życia and then we read verse 10. i dochodzimy do wiersza dziesiątego. gdy Bóg dostrzegł ich postępowanie że zawrócili ze swojej złej drogi wtedy Bóg użalił się nad nieszczęściem które postanowił im uczynić i tego nie uczynił. You know all four of those have in Co te cztery wymienione fragmenty mają ze sobą wspólnego? or One wszystkie zawierają hebrajską koncepcję zmiany czy żalu czy pragnienia przemiany. And what's interesting is when you look at just two of these verses in Exodus 32 and Jonah 3. I gdy spojrzymy na dwa z tych fragmentów, a więc z Księgi Wyjścia czy z Księgi Jonasa, you'll see that God changes his mind because man changes the way he was acting. Widzimy, że Bóg zmienia swoje podejście do człowieka z powodu zmiany, jaka następuje w człowieku. Więc widzimy, że jeśli w człowieku nastąpi zmiana w jego myśleniu i postępowaniu, wtedy też Bóg jest gotów zmienić swój, swoje działanie wobec człowieka. Ale to, czego nie widzimy, is that god is changing his inward essence. to to, że następuje jakakolwiek zmiana w wewnętrznej istocie samego boga. his inward essence never changes. bóg w swej istocie w żaden sposób się nie zmienia. but his outward conduct changes in response to man's uh change. natomiasz, to co nas co co się zmienia, to to, w jaki sposób Bóg podchodzi do człowieka, w jaki sposób Bóg traktuje człowieka w wyniku zmiany, która następuje w samym człowieku. So who he is doesn't change. A więc to, kim Bóg jest, się nie zmienia. Natomiast to, co się zmienia, to Boże działanie w życiu człowieka w wyniku zmiany, która następuje w samym człowieku. And when we're about the of God not I mówimy tutaj o niezmienności Bożej istoty, Bożej natury. Mówiąc o tym, pamiętajmy na słowa zapisane w drugim liście Piotra, w trzecim rozdziale i dziewiątym wierszu. Czytamy tutaj, y że no. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, choć niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, by ktoś zginął, lecz aby wszyscy doszli do opamiętania. A więc podsumujmy teraz to wszystko, porównując atrybut Boga jego niezmienności, patrząc na trzy inne jego atrybuty. So at the, uh, the and Już powiedzieliśmy o y, związku między niezmiennością Boga i jego wiecznością. If begins, it's Jeśli coś ma swój początek, to też ulega następnie przemianie. So if Yahweh had a beginning, then he would be changing and he could not be immutable. Gdyby Jahwe miał swój początek, wtedy mógłby się zmieniać i nie byłby niezmienny. Gdy mówimy o doskonałości Boga, to mówimy o tym, że cokolwiek się zaczyna i nie jest doskonałe, jest w trakcie przemiany ku doskonałości. But if Yahweh begins, then he must be undergoing change and improving, and therefore he can't be perfect. A więc jeśli Jahwe ma swój początek, to i on doskonali się i to znaczy, że nie jest doskonały. But let's look at it from the perspective of omnipotence, the power of God. <coughs> Spójrzmy jeszcze na Bożą wszechmoc. Whatever begins was once nothing and had no power. Cokolwiek się zaczyna, kiedyś było niczym i było słabe, bezsilne. So if began, więc jeśli Yahweh ma początek, there had to, power that Yahweh. to wtedy musiałaby być jakaś jeszcze zewnętrzna moc, osoba, która dałaby początek Jahwe. Wtedy nie byłby Bogiem, a byłby kłamcą, który mówi, że jest Bogiem. So let's look very at, uh, Psalm 33, Więc y, bardzo szybko jeszcze spójrzmy na Psalm 33 i wiersz 11. trust Sami spójrzcie na ten wiersz, natomiast ja tylko skomentuję, że jeśli odrzucimy ten wiersz to znaczy że nie możemy ufać Bogu And actually i'm going to change my mind a jednak ja zmienię zdanie I i'm going to take us 33:11 i otwórzmy jednak ten psalm 33 wiersz 11 And i want to read the verse for you i przeczytam dla was ten wiersz It says the counsel of yahweh Stands forever, the plans of his heart from generation to generation. Plan Yahweh trwa na wieki, zamiary jego serca spokolenia w pokolenie. And if we begin with the first promise of God, Jeśli zaczniemy od pierwszej Bożej obietnicy, which is found in Genesis 3:15 która znajduje się w Księdze Rodzaju 3.15, gdzie czytamy o człowieku, który jest Bogiem i Zbawicielem. Następnie możemy prześledzić coraz pełniejsze objawienie tej obietnicy na przestrzeni objawienia Starego Testamentu. And you'll see there in the verses that are listed on the screen behind me. I macie tutaj na ekranie listę wierszy, które się do tego odnoszą. Looking at Genesis 12:1, Księga rodzaju 12 rozdział Genesis 49 8- 12, rodzaju 49, 8 do 12, Second Samuel 7, Micah 5, Drugi, sam, druga księga Samuela 7 czy Miha 5. All of these are promises, unfolding promises of God that relate to the birth of Jesus as Messiah, the God-man. To są wszystko fragmenty, które zapowiadają narodzenie się Mesjasza, Boga-człowieka. And, and history proves that God kept His promise. Jesus was born 2,000 years ago. Jezus urodził się 2000 lat temu i to, co Jezus zrobił, zapewnia nam wieczność z Bogiem, jeśli tylko uwierzymy w Jego doskonałe dzieło. Or another way of looking at it. Albo patrząc na to z innej strony, na przestrzeni czterech tysięcy lat historii, In the, wicked, in the midst of the wickedness of man and especially the wickedness of Israel as people. W pośród ludzkiej nieprawości, a szczególnie nieprawości Bożego Ludu Izraela, he did not change his mind about sending his God-man Savior to do a work on our behalf. Bóg nie zmienił swojego zdania w zamiarze posłania Zbawiciela, człowieka, Boga, który zmieniłby przyszłość ludzkości i umożliwił nam bycie z Bogiem. God is immutable. Bóg jest niezmienny, And therefore He can be trusted. I dlatego można mu ufać. And this is especially seen in the New Testament. I to jest szczególnie wyraźnie powiedziane w Nowym Testamencie. Romans 8:31-39. List do Rzymian. Umysł rozdział od 31 do 39 wiersza z pewnością jeszcze wrócimy do tego tekstu i dokładniej mu się przyjrzymy podczas kolejnych wykładów tak jak już dotykaliśmy tego fragmentu podczas tych ostatnich moich wizyt w but when you look na romans chapter 8 verse 31 through 39 ale gdy patrzymy na ten fragment z listu do Rzymian, 8:31 do 39, widzimy, że Bóg nie zmieni swojego zdania wobec żadnego człowieka, któremu umożliwia wiarę w Jezusa Chrystusa. statement for you to ponder. Powiem coś, nad czym się dobrze zastanówcie. Zbawienie jest czymś, co Bóg od początku zaplanował, a nie czymś, na co wpadł po upadku człowieka. I y, możecie nad tym rozmyślać, w kontekście listu do Efezjan, pierwszego rozdziału. So let's close by defining A więc zakończmy definiując niezmienność Jahwe. Jahwe jest niezmienny w swojej naturze, w swoich przymiotach, celach, i swoich obietnicach. I gdy mówimy o jego naturze, przymiotach, cechach czy obietnicach, we're talking about the essence of God. Odnosimy się do istoty Boga. His is not going to jego istota nie ulega żadnej zmianie. Co wcale nie oznacza że Bóg nie może działać w zmienny sposób, czy też nie odczuwa różnych emocji w różnych momentach. I w pewien sposób niezmienność Boga jest Jego e, charakterem, który najłatwiej dostrzec w innych atrybutach. You'll the first that we was unity. Pamiętacie, że pierwszy atrybut, od którego zaczęliśmy, to była jedność Boga. And that all of the attributes operate harmoniously and compatibly with each other at all times. Wszystkie atrybuty Boga współgrają ze sobą w harmonii i swe, swego rodzaju jedności. And immutability seems to be that glue that holds them all together. I niezmienność, możemy powiedzieć, jest swego rodzaju klejem, który trzyma ze sobą w pewnej integralności i kompatybilności wszystkie Boże atrybuty ze sobą. So Yahweh is mutable, więc jeśli Jahwe jest niezmienny, then he can't be God. wtedy nie może być Bogiem. Ale kiedy Obserwujemy, jakiekolwiek zmiany w odniesieniu do działania Boga w Piśmie, it that God is a in odnoszą się one do Bożej reakcji, do Bożej, Bożego honorowania zmiany, jaka następuje w człowieku. Never a in his Natomiast nigdy nie oznaczają zmiany w charakterze Boga. Yahweh jest niezmienny should be a comfort to every believer. i to powinno być pociechą dla każdego wierzącego. Więc wychodząc dzisiaj z tego, wieczor tego wieczoru, z tego miejsca, winniśmy rozmyślać nad niezmiennością Boga i być wdzięczni Bogu za Jego niezmienność.